Kilka słów wstępu, a potem, troszkę dzisiaj jest za mało tekstów, z czego się cieszymy. To, to co Państwo widzą przed swoimi oczami, to jest tekst świętego Ambrożego z Mediolanu. Nie widzimy. Słucham? Mówię o tekstach, które są na, jakby na sali. Proszę nie być snylonym, to praktycznie ciężko to nazwać prezentacją, to co za chwilę będzie. To będzie tylko kilka rzeczy, które tutaj... Rzuciłem, nawet tydzień temu miałem nie pokazywać tej prezentacji, ale, ale pokażę, bo kilka jest tam rzeczy takich najważniejszych. Ojcowie Kościoła, taki bardzo krótki wstęp, ponieważ na, tych, na tej części drugiej ćwiczeniowej spotkań ze Słowem Bożym w tym roku chcielibyśmy właśnie też pracować nad tekstami, tekstami biblijnymi, tak jak w zeszłym tygodniu, ale także nad tekstami Ojców Kościoła. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że y, może y, po kolei y, Ojcowie Kościoła oraz patrologia, która się zajmuje nimi To jest, to jest gałąź y, niektórzy mówią teologii, niektórzy bardziej historii O, dziękuję bardzo y, Parę podstawowych informacji, kim Ci Ojcowie Kościoła y, y, byli y, Generalnie są to starożytni pisarze chrześcijańscy, teologowie chrześcijańscy, którzy, którzy jakby aktywnie uczestniczyli tak naprawdę w tworzeniu wczesnej nauki Kościoła i przyjmuje się taki główny podział patrologii w, w, w nauce o Ojcach Kościoła, przebiega, poza takim czasowym, o którym zaraz powiem, na... To jest podział geograficzny, na wschód i zachód, które się między sobą w niektórych kwestiach zasadniczo różnią, przede wszystkim pod kątem języka, ale także sposobu myślenia i, i, i, i, i także takiego kierunku rozwoju właśnie teologicznego. Na wschodzie dominuje m, tak naprawdę aż do samego jakby końca tego okresu patrystycznego <trystycznego> greka, język grecki. zacznie na zachodzie od III wieku, ponieważ tak naprawdę Cesarstwo Rzymskie i tak jest zdominowane przez Grekę, mimo że oczywiście łacina funkcjonuje do III wieku po Chrystusie, to jednak już od tego III wieku łacina na zachodzie Zaczyna, zaczyna dominować, zaczyna być coraz częściej używana powszechnie i wyróżnia się takie cztery... Istnieje takie poczwórne kryterium osób, które zaliczamy do tzw. ojców Kościoła. Jest to prawowierność nauki, doktryna ortodoksa, z tym, że tutaj od razu na wstępie powiem, że jest to prawowierność nauki, ale w, hmm, według, zgodnie z rozwojem, z ówczesnym rozwojem teologii. To znaczy, nie powinniśmy, powiem od razu o konkretnym przykładzie, który na pewno jeszcze będę mówił na ten temat, bo to mój ulubiony ojciec Kościoła, taka, taka kwestia na przykład występuje z orygenesem którego oskarżało się o brak prawowierności nauki, ale porównując go z twierdzeniami teologicznymi rozwiniętymi później, kiedy on jeszcze działał w okresie takim o wiele mniej usystematyzowanym. Świętość Życia, Sanctitas Vitae, Starożytność, czyli właśnie to, że, że, że, że, że no na przykład Tomasz Zakwinu, który, który w średniowieczu działa, już, już do ojców kościoła nie jest zaliczany oraz aprobata kościoła, wszyscy klasycznie umowani ojcowie kościoła są też tak naprawdę uznani za świętych. Chociaż, jak na przykład w przypadku Orygenesa, którego rehabilitacja nastąpiła w XX wieku, na ogłoszenie go świętym raczej chyba nie ma szans, ale ojcem kościoła, i to bardzo ważnym ojcem kościoła jest nazywany. I, i, i tutaj to jest taki piękny przykład przywrócenia, bo Orygenes, o tym też kiedyś powiem, bo to bardzo ciekawe, został potępiony. Po śmierci na soborach, między innymi ze względów czysto politycznych, jego nauczania. Wśród ojców Kościoła znajduje się trochę doktorów Kościoła i tutaj oni są przedstawieni. To zazwyczaj takie długie listy nie są, są według mnie bezsensowne, ale, ale wiele z tych imion Państwo na pewno kojarzą. I o tyle jest to wartościowe, czy z jakichś tekstów właśnie z Brewiarza. No, między, innymi, między innymi tutaj też znajduje się święty Augustyn, doskonale wszystkim znany, największy, uznawany za największego teologa przed Tomaszem, ale także niektóre postacie pojawiają się w litanii do wszystkich świętych, na przykład Atanazy. Więc, więc, więc to, jest, to jest ta lista tych doktorów Kościoła i z nich i na zachodzie i na wschodzie wymienia się wielkich doktorów, tak zwanych wielkich doktorów Kościoła. Na zachodzie, na zachodzie będą nimi Ambroży, Augustyn, Hieronim i Grzegorz Wielki, a na wschodzie Atanazy Wielki, Bazyli Wielki, Grzegorz na Związku i Jan Chryzostą. Yy, I tak, y, patrologia jako nauka, jako cel taki główny to ma opisać życie i działalność poszczególnych pisarzy, y, przedstawić postaci ojców kościoła jako świadków tradycji, y, określić ich y, dorobek. Przepraszam bardzo, Grzegorz wielki chyba pomyłka daty jest. E, tak, oczywiście, tam jest, e, tak, to jest, e, ja to przekopiowałem z e, podręcznika, taki podstawowy po polsku podręcznik to jest ksiądz Drączkowski, patrologia, jakby ktoś chciał, on powinien być dostępny, e, dosyć, dosyć nieźle, e, tak dosyć, e, dosyć łatwo e, i, i to, to musiał być błąd, e, już sprawdzam Prawdopodobnie właśnie nie wiem, ten 600, to wydaje mi się, że troszkę za wcześnie. 603. Sprawdzony? Nie wiem, to jest pamięć się. 604. O, no nie wiem, to ale.. A urodzony w 540 tak, to jest papież. Tak, tak, tak. To jest papież Grzegorz Wielki, dokładnie. Grzegorz I. I jeżeli chodzi, tutaj nawet mam, to jest ostatnia strona, tak jak, tak jak wspominałem tego, tego, tej mojej prezentacji krótkiej. Jeżeli chodzi o zarys historyczny, to dzieli się generalnie na trzy okresy. Ten okres patrystyczny. Okres pierwszy z kolei do 325 roku. Dlaczego? Czy ktoś z Państwa wie, dlaczego do tego roku? Co wtedy się ważnego wydarzyło? Sobór. to jest. 325. To jest data soboru, pierwszego soboru. Soboru nicejskiego. Na którym zwołanego przez cesarza Konst... Konstantyna, który stanowi taką, w ogóle taki moment, taką datę, oczywiście umownie, ale taką datę przełomową właśnie, najważniejszą, jeżeli chodzi o podział w okresie takim, tym pierwszym, wstępnym, w którym wiele rzeczy się kształtowało, one oczywiście później się dalej kształtowały, były wielkie dyskusje na temat Tożsamości Jezusa było, tak jak wcześniej, powstawało wiele herezji, ale w, 30, w 325 roku na Soborze Nicejskim potępiono jedną właśnie z największych herezji, czyli Arianizm, i potwierdzono bóstwo Jezusa Chrystusa. I to krótsze wyznanie wiary, które mówimy, jest właśnie nazywane symbolem nicejskim, wyznaniem wiary nicejskim. Później ono zostało rozwinięte na Soborze Konstantynopolii, Konstantyno-Polskim. Tak, więc to jest taka, taka najważniejsza w zasadzie data. Ale jeszcze ten pierwszy okres dzieli się na taki bardzo wstępny, do 220 roku, to jest chyba data śmierci... Yy, yy, data śmierci... Zapomniałem kogo? Yy, właśnie, Świętego Ireneusza. Yy, yy, I jest to, yy, to co jakby wyróżnia ten okres, to przede wszystkim yy, tam jeszcze funkcjonują Ludzie zwani ojcami apostolskimi, oni później tak zostali nazwani. Między innymi to jest autor takiego dzieła Didache, to jest, to jest dziełko, które jest tak naprawdę równoległe z późniejszymi tekstami Nowego Testamentu. Klemens rzymski, Ignacy Antiocheński, papiaż Hermas to są dlatego on nazywa się ich ojcami apostolskimi. I dlatego oni w jakiś sposób są dodatkowo wyróżnieni, ponieważ mówi się o nich, że to byli ludzie, którzy znali, to są ludzie, którzy znali ludzi, którzy znali Jezusa, to znaczy apostołów, posiadali jakiś kontakt, więc to jest jakby następne pokolenie. I przede wszystkim tutaj tak zwana apologetyka, czyli obrona chrześcijaństwa przed różnymi oskarżeniami ze strony. Ze strony filozofów rzymskich, ma miejsce. Druga rzecz to są tak zwane akta męczenników, które, które rozwijają tę martyrologię. To są takie najbardziej. I czy tak jak na przykład w Didachę, organizacja życia kościelnego, to są takie główne tematy. Późniejszy okres to jest taki rozwój myśli teologicznej. Tu przede wszystkim właśnie w szkole aleksandryjskiej. Klemens Aleksandryjski i jego uczeń Or nie, nie bezpośrednio, chyba, ale Orygenes. Między innymi także Tertulian, który jednak bardziej, on że tak powiem, skończył jako heretyk, ale zawdzięczamy mu zwłaszcza w kościele zachodnim bardzo dużo, ponieważ on. Treść, wiele treści, które było słów, także teologicznych, które było greckich, e, przetłumaczył, przeniósł, wymyślił wręcz, e, dostosował jakby język e, na, e, łaciński, do tego jakby, żeby przyjął, żeby później właśnie Kościół Zachodni e, przyjął teologię w języku, e, w języku łacińskim. E, no, i tutaj nie będę, nie będę za, bardzo, za bardzo już przedłużał. pewnie długo Mamy czas do spódnienia. 37 minut. Dobrze. To w zasadzie o ambrożem nie będę mówił w takim razie prawie nic. Ambroży, święte Ambroży z Mediolanu, który został wybrany, ogłoszony na biskupa. E, dzięki swoim wielkim zdolnościom e, administracyjnym i dzięki wielkiemu szacunkowi, jaki posiadał w Mediolanie, e, sam, sam był tam prefektem, e, został, e, został wybrany, zanim jeszcze przyjął chrzest, ponieważ w wieku około 30 lat był na katechumenem, mimo że wychował się w rodzinie chrześcijańskiej, e, posiadał wykształcenie rzymskie, że są w samym Rzymie też przez jakiś czas z matką po śmierci ojca mieszkał, i dzisiaj właśnie byśmy Chciałbym, żebyśmy przeczytali Fragment jego tekstu O tyle też Ambroży jest jednym właśnie z największych Tych łacińskich Zachodnich Ojców Kościoła Między innymi był takim Był Ostatecznie jakby Przekonał do nawrócenia Augustyna Został wybrany biskupem, nie powiedziałeś a, a co powiedziałem? Został wybrany a, przepraszam, tak, został wybrany biskupem yy, i to przez... Yy, zgromadzenie. Przy, tak, przez zgromadzenie yy, po prostu, ponieważ był konflikt, nie wiadomo było za bardzo yy, kogo wybrać. Z dwóch stronnictw i yy, mimo młodego wieku yy, i tego, że bardzo szybko przyjął chrzest, potem został... A kiedy, a kiedy przyjął właśnie chciał... Zaraz potem, właśnie w tym wieku 30 lat, żeby zostać lat. biskupem. Tak, pewnie, pewnie to by jeszcze dłużej zajęło, na przykład Augustyn przyjął dopiero pod koniec życia, yy, bo, bo była też taka praktyka. Yy, nie, bo było tak, że, że nie można było po W Grzeszyć, tak. Yy, <śmiech> I to co, to, co ważne, on może nie był wielkim teologiem, ale, ale był. Yy, mówi się, że był wspaniałym duszpasterzem i miał. Ogromne zdolności, wysokie zdolności retoryczne i organizacyjne. I to co, to, co jest jego zasługą, to przeniesienie też pewnego dorobku właśnie myśli greckiej na łacinę. I napisał sporo, sporo różnych dzieł. Napisał także kilka dzieł takich, skupiał się w ogóle na kwestiach moralnych bardziej niż na kwestiach teologicznych w wielu kwestiach w wielu miejscach to co i jedną z takich rzeczy, które właśnie przejął od ojców greckich, od jego ulubionego ojca właśnie kościoła wcześniejszego, czyli od Bazylego z Cezarei, Bazylego Wielkiego to tekst zwany Hexameron, który Pochodzi w ogóle ten typ, ta nazwa, ten tytuł, typ tych komentarzy, bo to jest komentarz biblijny, pochodzi od słów Heksa i Hemera, czyli szeźni. I był to typ właśnie takich tekstów mówiących o stworzeniu. Pierwszy taki tekst napisał jeszcze niechrześcijanin, żyjący, to był, w zasadzie on żył praktycznie dokładnie równolegle z Jezusem, Filon aleksandryjski, Żyd i filozof, który, który, który łączył w jakiś sposób filozofię właśnie helenistyczną, filozofię pogańską z, i łączył ją z wiarą żydowską i implementował też właśnie pogańskie sposoby interpretacji, na przykład interpretację alegoryczną, przy pomocy której interpretowano Homera w czasach helenistycznych, implementował to do interpretacji Biblii. I między innymi napisał właśnie jako pierwszy taki, taki tekst, który szczegółowo, w którym szczegółowo omawiał te sześć dni, czyli dzieło stworzenia. Później znalazł swoich naśladowców właśnie w chrześcijaństwie, E, między innymi e, e, Hipolit czy Orygenes, właśnie i Bazylii e, Wielki e, napisali też e, dzieła o tym tytule i o tej tematyce. E, pismo Bazylego zresztą się zachowało e, i widać ogromny wpływ Bazylego na Ambrożego. E, wręcz wiele fragmentów Ambroży e, kopiuje, może inaczej, tłumaczy po prostu z Greki na Łacinę. Ale też na pewno swoje elementy jakiejś swojej myśli, zwłaszcza tej moralnej, takiej praktycznej, która do, do Rzymian zachodnich bardziej przemawiała, wprowadza. O, I myślę, że jako, że mamy mało czasu, to, to, to wystarczy. I, i, i, i to, jest, to jest początek, to jest pierwsze, pierwsze sześć stron jak <tryk> tłumaczenia polskiego tego tekstu świętego Ambrożego, i to, co w jakiś sposób można by było... To, co, to jest to, co mi przyszło na szybko do głowy. Niewykluczone, że może państwu przyjdą też jakieś inne... Przepraszam. Treści, pytania... Nie to jest chyba Shift w 5, Ctrl w 5, nie wiem, przepraszam bardzo. W każdym razie tak, zachęcam w takim razie do czytania tego tekstu i, i, i takie pytania, może jeszcze je po prostu powiększę już bez zdawania tego na pełen ekran. To są pytania, które mi przyszły do głowy. No, oczywiście to jest tekst o stworzeniu, więc wszystko, wszystko tutaj e, e, krąży wokół tego stworzenia. E, jakby jakieś myśli, pytania oczywiście przyszły też Państwu do głowy, to zachęcam. To, jest, to są tylko takie sugestie. E, no, więc zachęcam, żeby. żeby poczytać. E, jest troszkę mniej tekstów. Tak, wszyscy mają tekst jakoś? że istnieją trzy pierwiastki wszelkiego bytu Bóg, idea i materia tak twierdził Platon i jego uczniowie zapewniali oni, że pierwiastki te są niezmienne, niestworzone że nie mają początku Boga nie uznawali za twórcę materii ale jakby za mistrza działającego według wzoru to znaczy tworzącego świat według podanej mu idei z materii którą nazywali Pyle. Tak? Ta materia, ich zdaniem, dała wszystkim rzeczom moc rodzenia. Sam świat, również niezmienny, uważali, że nie został ani stworzony, ani uczyniony. Inni znów, jak choćby Arystoteles ze swoimi uczniami, który uważał sprawę za sporną, przyjmowali dwa pierwiastki – materię i formę. Wraz z nimi przyjmowali trzeci pierwiastek zwany stwórczy, do którego należało odpowiednie ukształtowanie tego, co jego zdaniem miało być dokonane. Cóż za niedorzeczność łączyć wieczność dzieła z wiecznością Boga Wszechmogącego, albo samo dzieło nazywać Bogiem i czcić niebo, ziemię i morze jako bóstwa. Skutkiem tego uważali części świata za bogów, chociaż o samym świecie różnica ich opinii jest niemała. Tak, I tak Pitagoras przyjmuje tylko jeden świat. Inni zaś mówią, że światy są niezliczone. Tak pisał demokryt, któremu starożytność przyznawała w rzeczach fizycznych wielką Arystoteles sprowadza pogląd, że świat zawsze istniał i że zawsze trwać będzie. Przeciw temu Platon wysuwa przypuszczenie, że świat nie zawsze istniał, ale że się nie skończy. Wielu znów wypowiada się w swoich pismach, że świat ani zawsze nie istniał, ani na zawsze istnieć nie będzie. Które zdanie wśród tylu różnych poglądów, można rzeczywiście uważać za prawdziwe? Gdy jedni mówią, że tylko świat jest Bogiem, gdyż uważają, iż w nim zdaje się tkwić myśl boska, to inni widzą Boga w częściach świata, a jeszcze inni twierdzą jedno i drugie. Wobec tego nie można sobie wyobrazić postaci Bogów, ich liczby, miejsca ich pobytu, ich życia, ich zajęcia. Według powień świata, mianowicie, należałoby pojmować Boga jako wirującego, okrągłego, gorejącego, pobudzanego jakimś ruchem, pozbawionego świadomości, podległego nie swemu, lecz obcemu ruchowi. Tak, wystarczy? E, tak, to może ktoś nie... Czy <śmiech> ktoś <śmiech> <O. śmiech> Rozdział 2. Kosmologia Mojżesza Stąd właśnie święty Mojżesz, przewidując z Bożego, że takie błędy powstaną wśród ludzi, a może już powstały, na początek swojej mowy tak się wyraził. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Wskazał więc na początek rzeczy, na stwórcę świata, Stworzenie materii, abyś poznał, że Bóg istniał, zanim świat powstał, że On jest początkiem wszystkiego. Tak Ewangelii odpowiedział Syn Boży tym, którzy Go zapytali, kim jesteś. <śmiech> ja jest początek i mówię do was. Abyś poznał, że On dał początek rodzenia rzeczą, że On jest twórcą świata i że nie jest nasz radowcą, wiedzionym, wiedzionym jakąś ideą i który miałby i który miałby z materii kształtować swoje dzieła nie według swojej woli, ale stosując się do podanego wzoru. Piękny także powiedział. Na początku stworzył, aby wyrazić niepojętą szybkość dokonania dzieła. Najpierw przedstawił skutek dokonanej czynności, zanim wskazał na jej rozpoczęcie. Trzeba nam zwrócić uwagę na tego, kto tak mówi. Oto Mojżesz, który posiadł wszelką mądrość egipcjami, którego, gdyby dobyto z wody, córka faraona <coughs> pokochała na syna. I zapragnęła, w o królewskie środki, wykształcić go we wszystkich dziedzinach doczesnej wiedzy. A on, chociaż otrzymał imię od wody, jednak nie sądził, że należy twierdzić, iż wszystko powstało z wody, jak mówi Tales. Mimo że wychowany na królewskim dworze wolał jednak z umiłowania sprawiedliwości udać się na dobrowolne wygnanie niż zajmując wysokie stanowisko państwowe, troszczyć się o trwanie w przyjemnościach za cenę grzechu. Na koniec, zanim został wezwany do dzieła uwolnienia ludu, pobudzony naturalnym uczuciem słuszności, ściągnął na siebie nienawiść Egipcjan, Mszcząc krzywdę wyrządzoną jednemu z jego rodaków. Porzucił wygodne życie i odsunął się od wszelkiej żaby królewskiego dworu, udał się w samotne strony Etiopii i tam, oderwany od, <coughs> od zajęć, całą duszą oddał się poznaniu tego, co boskie, aby widzieć chwałę Bożą twarzą w twarz. Pismo takie daje mu świadectwo. Nie powstał więcej w Izraelu taki jak możesz, którego Pan znał twarzą twarz. A więc nie w widzeniu, ani we śnie, ale z ust do ust rozmawiał z Najwyższym Bogiem. Nie w figurze, ani w zagadce, lecz obdarzony był łaską widzenia Boga w całej jasności i prawdzie. Mojżesz otworzył swe usta i wypowiedział słowa, które Pan do niego skierował, zgodnie z tym, co oświadczył mu, wysyłając go do króla Faraona. Idź, a ja otworzę twoje usta i pouczę cię, co masz mówić. A zatem, skoro słowa odnoszące się do uwolnienia ludu otrzymał od Boga, o ileż Bardziej dane mu były te, które miałby powiedzieć o niebie. Wreszcie nieprzekonywującej, nieprzekonywującej mądrości ludzkiej, nie w złudnych rozprawach filozofii, odważył się <coughs> powiedzieć: Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię, ale przez okazanie ducha i mocy, jakby był świadkiem dzieła Bożego. Nie czekał na długą, powolną działalność spajania się atomów. Nie był uczniem zastanawiającym się nad czynnościami materii, z których mógłby, mógłby odtworzyć sobie tworzenie <coughs> świata, ale sądził, że jako stwórcę trzeba ujawnić Boga. Sądził bowiem ten mąż pełen mądrości, że tylko w umyśle Bożym tkwi istota i przyczyny widzialnych i niewidzialnych rzeczy, a nie, jak uczą filozofowie, że silniejsze skupienie atomów stanowi przyczynę dalszego trwałego istnienia. Jego zdaniem nici pajęcze przedrą ci, którzy tak nikłe i nieistotne dają początki niebu i ziemi. Atomy, gdyby nie były poddane mocy rządów Bożych, to jak przypadkowo się złączyły, tak przypad... to, to, przepraszam, to jak przypadkowo się złączyły, tak przypadkowo by się rozpadły. Nic dziwnego, że nie znają tego stanu rzeczy ci, którzy nie poznali Boga zarząd... zarządzającego i, i kierującego wszystkim. My zaś. Trzymajmy się tego, który poznał i stwórcę, i władcę, i nie dajmy się zwieść marnym poglądom. Może tutaj zrobimy pauzę. Bardzo dziękuję. Yy, I może ktoś właśnie chciałby coś powiedzieć? To się wbrew pozorom daje policzyć. Kiedyś próbowałem z grubsza policzyć, jakie jest prawdopodobieństwo <grym> z punktu widzenia mechaniki statystycznej istnienia wszechświata w postaci takiej no, uporządkowanej. Bo i to, że to jest jeden z lepiej udowadnialnych statystycznie test, że Bóg istnieje i to musi być zamieszczone. Tak? Tak, tak no, dokładnie to, co tutaj mówi świata może wielki, to ja tutaj kiedyś doszedłem z matematyki statystycznej to tak? z analizy. Po wielu, wielu latach, tak. Po wielu latach, tak, niezwykło takim tak. Ale, ale no. ciekawe, że Ambros pisał o atomach, czyli był nie w no, tak? Pisał jego Tak, widać tutaj po pierwsze, widać, że autorzy rzeczywiście to jego wykształcenie jest, jest wysokie, ponieważ on zna, zna filozofów, zna, zna literaturę pogańską. Y, ja mam pytanie o, y, o to, y, gdzie Mojżesz mówi, y, bo tutaj jest, że y, Mojżesz odważył się powiedzieć: Na początku usłyszałem, że Bóg nie idzie. Mhm. Kiedy Mojżesz to mówi? Nigdy tego nie mówił tak naprawdę, bo wtedy jeszcze uważam, że księgi rodzaju dawczysto Mojżesz, a to jest wizerunek tak. ta Marioluara. Cały, cały, cały, cały mhm. miał być autorstwa tak. Mojżesza. I wtedy takie przekonanie było rozpowszechnione i dlatego tutaj... I, i właśnie, o co tutaj? Yy, yy, Amroży po pierwsze widać, że yy, wierzy yy, Słowu Bożemu. Opiera się przede wszystkim na yy, fundamencie Słowa Bożego. Tu nawet później w tym całym tekście, ponieważ... Yy, bo chciałbym też, żebyśmy sobie zdawali sprawę. Dla mnie to było dosyć niesamowite. Ponieważ dzieła ojców kościoła bardzo często są, zawierają, zawierają wiele dygresji i nie są aż tak uporządkowane. A ten Hexameron to jest ponad 200 stron i rzeczywiście tam dzień po dniu, oczywiście z dygresjami, ale, ale jest analiza tekstu biblijnego dzień po dniu. Więc jest to długi tekst i, i później jeszcze bardziej to widać, że. Dla Ambrożego, po prostu, głównym źródłem wiedzy jest Pismo Święte. I tutaj też trochę otrzymujemy odpowiedź na to, dlaczego, skąd płynie to źródło. Zresztą, Ambroży głównie tłumaczył właśnie Księgę Rodzaju i Stary Testament, co jest ciekawe, w świetle nowego, ale mniej zajmuje się Nowym Testamentem. Ale widać, że tutaj źródłem tego dlaczego y, mądrość Pisma przewyższa, mądrości filozofów jest to, że wynika z tego y, z bezpośredniego spotkania człowieka z Bogiem Mojżesza, ale, ale możemy to przełożyć na, y, na innych y, autorów czy, czy ogólnie na zagadnienia ogólnie Pisma Świętego, że, że jest to bezpośrednie objawienie może nie bezpośrednie zupełnie. Według Gambrzeża jest bardziej bezpośrednie, bo można literalnie, o wiele bardziej literalnie niż, niż my to robimy zazwyczaj, interpretować Pismo Święte. Według niego jest to bezpośrednie objawienie Boga y, ludziom. Ale co do tego, że yy, Że nie ze z niczego, tylko z jakiejś materii, że była jakaś pra materia i że chaos to właśnie była jakaś pra materia, to jeszcze teologowie do tej pory się. Wspierają i polecam taką książkę księdza katolickiego, Synowiec, który właśnie napisał jakieś tam, kilka tomów miał, ale między innymi jeden o stworzeniu, kiedy on właśnie uzasadniał, udowadnia, że wcześniej była jakaś pramateria. A czy on to synowiec robi interpretację pięciu księgów, taką bardzo konserwatywną, tak? ja bym powiedział, że to ja czterech źródeł, które się posługuje, w swoich książkach jest już lekko depasem. <grymne> ta W każdym razie ta, czytałem, idea, każdym ja razie ta czytałem, idea materii to jeszcze, jeszcze pokonuje. No, on, on, się, on się nie odnosi obiektywnie do istnienia materii. On się odnosi do tego, że mieli bardzo duże wątpliwości Żydzi pisząc księgę o tak naprawdę, na ile to jest z niczego, bo to go nie jest, no i na początku nie będzie, że z niczego. Ale on no, stworzył lub nie tak? Ale nie, to nie jest z niczego, czy z czego, jak tworzy, to, to nie porozdziela, no, ja mówię, że stworzył, że po rozdziela wojnę, to kreacja ex nihilo, to się pojawia w wielu za Machadoistów tak naprawdę to jest przeciwieństwo. No, a tak to, to nie było do końca jego to znaczenia. No właśnie mówię o tych wątpliwościach, że tak, ciągle tam jest. Jeszcze... A na gruncie teologii judaistycznej i rzeczywiście jest to mocno wątpliwa sprawa. Czy ktoś jeszcze ma może jakieś coś coś, coś coś go zaciekawiło albo. Okej, okay, to może jeszcze w takim razie yy, uda nam się dalej jeć. Mamy jeszcze 15 minut. O, to nie, bo przyda się przerwa, a no. w kaplicy mamy być o pół do.. Ale są same dwie strony. Tak? No. Dobra. To, to umówmy się właśnie jeszcze na, yy, na około dwie strony. Bo tam też może, może coś ciekawego się pojawiać. Bóg, Stwórca Świata, na początku mówi, jakiś doskonały porządek najpierw twierdzi to, czemu inni zwykli zaprzeczać, aby ludzie wiedzieli, że świat miał początek, aby nie sądzili, iż go nie miał. Również Dawid, mówiąc o niebie, ziemi i morzu tak powiada, wszystkie mądrości stworzyłeś. Zaznaczył więc, że świat ma początek, Wskazał więc na ten niedostatek natury, abyśmy nie sądzili, że świat nie ma początku, że nie został stworzony, abyśmy nie sądzili, że ma udział w istocie Odpowiednio też dodał stworzył, aby nie myślano, że w działaniu była zwłoka, aby ludzie poznali niezrównanego stwórcę. Który tak wielkie dzieło wykonał w tak krótkiej, tak nikłej chwili, że spełnienie jego woli uprzedziło pojęcie czasu. Nikt nie widział go działającego, ale poznał dzieło. Gdzież więc zwłoka, skoro czytasz? Oto rzekł i zostały uczynione, on rozkazał i zostały stworzone. Nie potrzebuje sztuki ani potęgi ten, kto w jednej chwili aktem swojej woli dokonał tak wspaniałego dzieła. Tym rzeczom, które nie istniały, tak szybko udzielił bytu, że ani wola nie uprzedziła czynu, ani czynność nie uprzedziła woli. Podziwiasz dzieło, szukasz twórcy. Kto mógł dać początek tak wielkiemu dziełu, kto mógł je tak szybko dokonać? Mojżesz zaraz dodaje mówiąc: Bóg stworzył niebo i ziemię. Słyszałeś o stwórcy, nie powinieneś wątpić. To ten, w imię którego Melchizedek błogosławił Abraham, ojca wielu ludów, mówiąc, błogosławiony Abraham od Boga Najwyższego, który stworzył niebo i ziemię. I uwierzył Abraham Bogu i powiedział, podnoszę rękę moją do Pana Boga Najwyższego, który stworzył niebo i ziemię. Widzisz więc, że to nie człowiek wynalazł, lecz Bóg objawił. Bogiem jest, bowiem Menechizede, który jest królem pokoju i sprawiedliwości, nie ma początku ani końca. Nic dziwnego, że Bóg, który nie ma początku, wszystko zapoczątkował, a to, co nie istniało, zaczęło istnieć. Nic dziwnego, że Bóg, który obejmuje wszystko swoją mocą, który zawiera wszystko w swoim niepojętym majestacie, stworzył rzeczy widzialne, skoro stworzył rzeczy, których się nie widzi. Skoro zaś rzeczy widzialne są tymczasowe, a te, których się nie widzi wieczne, to któż zaprzeczy, że to, czego się nie widzi, jest wyższe od rzeczy widzialnych. Któż będzie wątpił, że Bóg jest stwórcą tego, skoro powiedział przez proroka, kto ręką zmierzy wodę, a dłonią w niebo, a zamkniętą ręką całą ziemię? Kto postawił na wadze góry, na szali pagórki, a lasy na grzbiecie góry? Kto poznał ducha pana, lub kto był jego doradcą i kto go pouczał? O nim też gdzie indziej czytamy. Trzyma okrąg ziemi i ziemię, jakby nic nie czynił. A Jeremiaś powiada: Bogowie, którzy nie stworzyli nieba i ziemi, zginą z ziemi i z tego, co jest pod tym niebem. Pan, który mocą swoją uczynił niebu, y, ziemię i mądrością swoją naprawił świat, a rozum rozciągnął niebiosa i mnóstwo wody na niebie. I dodał, zgłupiał człowiek w swojej umiejętności. Czyż nie zgłupie od przebiegłych i przewrotnych rozpraw ten, kto kieruje się przemijającymi sprawami świata, kto sądzi, że z nich zdoła pojąć prawdę o naturze może? Skoro więc słyszysz tyle wypowiedzi, że Bóg stworzył świat, nie wiesz, że świat ten nie miał początku. Mówią, że świat jest jakby kulą, na której nie widać, gdzie się zaczyna. Gdy wiker szumi, wszystko się porusza niejako w goło, tak, że niełatwo poznasz, gdzie się coś zaczyna, a gdzie kończy. Nie da się bowiem w żaden sposób ustalić, gdzie początek obwodu. Nie możesz znaleźć początku na kuli, gdzie rozpoczyna się okrąg księżyca lub gdzie się kończy, jeśli chodzi o jego zmiany miesięcy. Jeśli tego nie możesz poznać, czyż z tego wynika, że on się nie rozpoczyna i nie kończy. Jeśli zakreślisz atramentem lub rylcem, czy też cyrklem przedstawisz koło, to po pewnym czasie niełatwo ci przyjdzie dostrzec oczami, czy też przypomnieć sobie w umyśle, gdzie rozpocząłeś, tam gdzie skończyłeś. A jednak sam jesteś świadkiem i rozpoczęcia, i skończenia. Nie obala to prawdy, chociaż. Nie da się tego poznać. Wszystko, co ma początek, ma też i koniec. A co się kończy, z pewnością też ma i początek. Sam zbawiciel uczy w swojej Ewangelii o przyszłym końcu świata powiem: Niebo i ziemia przeminą, a potem dodaje. A oto ja jestem z wami aż do końca I tak podsumowując, y y y Wydaje mi się, że jest podobieństwo między tym podstawowym rozgraniczeniem na to, czy, które też widać było u ojca Waldemara w tym, co mówił. I co widać na przykład nam na metafizyce ksiądz profesor Grzybowski tłumaczył w podstawowy sposób, jakby, że są dwie opcje. Albo ten świat, materia napędza sama siebie, gdzieś energia jest z wewnątrz. Co widać tutaj, że ambroży z tymi poglądami próbuje jakby walczyć i dyskutować w oparciu o Biblię i jest druga opcja, że ta przyczyna świata, to co napędza świat, tworzy świat, jest, pochodzi gdzieś z zewnątrz, z czegoś, co jest jakby poza światem, niezależne od niego i tym czymś, kimś byłby Bóg. Czy w szóstym pierwszej wersji to też może być Bóg, tylko w takiej opcji że świat tak, jest Bóg, czy tak, tak, materia jest, czy energia jakaś. A może być jeszcze tak, a może być jeszcze tak, że Bóg jest poza światem, ale świat przenika, to jest palec, nie? Uśrednia, bo a, no tak, tak. Ta, I ta się, święta przenikania w ducha świętego wydaje całą całkiem tak? No tak. No, bo Bóg Święty wypełnia świat, tak? Nie jest tak, że świat jest poza Bogiem, nie jest tak, że świat nie ma nic wspólnego z Bogiem, bo nie uda. A, a jak to rozumieć, bogiem, bogiem jest bowiem Melchizedek? który bo jest? w Który jest królem pokoju bo i ma początek ani korcia. No, to co to znaczy? To a jeszcze... wiem, ja wiem, to chyba jest w przypisie. List do, ale no to Tak, że, to, że po prostu o... Czy to znaczy, Melchizedek jest bogiem? No już w tym święty, Melchizedek znikąd nie wiadomo skąd się wziął. No, tak. E, nie tak. Wieś, to się... Do, e, dokładnie, to jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że e, Melchizedek jakby jest typem e, Jezusa Chrystusa. I tutaj do tego, do listu do Hebrajczyków, odnosi się Ambroży, że, że tutaj e, Melchizedek jakby oznacza Jezusa, który jest. Na e, figurę. Tak, figura, dokładnie. Więc to jest taki skrót myślowy Ambrożego, że Melchizedek... Ale, ale, ale ja jeszcze będę odrodzić. Bogiem jest Bogiem Melchizedek, mm -hmm. który jest królem pokoju... Czyli czy Melchizedek, czy Bóg jest Podsta królem pokoju... Pod, Podstawił pod Melchizedeka Jezusa, bo o to Ambrożemu chodziło, że w liście do Hebrajczyków Melchizedek jest jakby taką figurą Chrystusa. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję.